To są informacje Polskiego Radia 24. Ustawa o kryptoaktywach znów przy Wiejskiej. Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji w sprawie weta prezydenta. Karol Nawrowski powołał Radę do spraw nowych mediów. Przedstawiciele rządu zarzucają prorosyjskie poglądy jednemu z jej członków. Co dalej z rozmowami Izrael-Liban? Donald Trump twierdzi, że ma do nich dojść jeszcze dziś. Minęła dziewiąta Ewelina Kamińska. Zapraszam. W południu Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji odnośnie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. W tej sprawie spotkały się wczoraj wspólnie Sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Gospodarki oraz Rozwoju. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwracał uwagę, że nie ma żadnych szans na odrzucenie weta do ustawy. Jego zdaniem rządzący w ogóle nie uwzględniają ważnych poprawek. W porozumieniu z Kancelarią Prezydenta zostały zgłoszone poprawki, kilkanaście poprawek. Tylko jedna z nich przeszła. Wszystkie inne zostały wyrzucone. Także poprawki koalicjantów. Z kolei zastępca przewodniczącego Komisji Finansów, poseł Lewicy Tomasz Trela, uważa, że poprawki nie były potrzebne. Jego zdaniem rządowy projekt jest wystarczający, by poprawić bezpieczeństwo na rynku kryptowalut.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 Przedstawiciele rządu zarzucają prorosyjskie poglądy jednemu z członków Prezydenckiej Rady do spraw nowych mediów. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk sugeruje, że chodzi o twórcę internetowego Pawła Spinarskiego. W skład Rady wchodzi 27 osób, w tym wspomniany youtuber, który w ubiegłym roku sugerował, że za pojawieniem się rosyjskich dronów w Polsce miała stać Ukraina. W tej sprawie interweniowała NASK. Oczywiście prezydent nie zna wszystkich osób powołanych, ale ktoś mu to doradził, komentował na naszej antenie politolog dr Paweł Trawicki.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 Zamieszanie wokół potencjalnych negocjacji Izrael-Liban. Prezydent Donald Trump zasugerował, że jeszcze dziś ma dojść do rozmów przywódców obu krajów. Chcemy trochę rozładować napięcie między Izraelem a Libanem. Liderzy tych krajów nie rozmawiali długo od jakichś 34 lat. Napisał na swoim portalu Truth Social Donald Trump, nie podając więcej szczegółów. Tymczasem jak podała agencja FPL Liban ma nic nie wiedzieć o ewentualnych rozmowach. Wcześniej Financial Times pisał jednak, powołując się na libańskich że oba kraje mają być blisko zawarcia zawieszenia broni. Blisko wschodni rozejm nie obejmuje Izraela i Libanu, a sytuacja między tymi krajami pozostaje napięta. Izrael regu regularnie przeprowadza ataki na terenie Libanu, których celem ma być przede wszystkim Hezbollah, ale coraz częściej giną w nich postronni ludzie, na przykład ratownicy medyczni. Mumia sprzed 2000 lat w Lubelskim szpitalu. Ciało egipskiego chłopca w wieku 8-10 lat przebadano nowoczesnym tomografem komputerowym przy wsparciu sztucznej inteligencji. Szczątki pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej. Zajrzeliśmy do środka mumii nie odwijając jej bandaży. Opowiada kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie Maciej Mazgaj.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 Gęsta mgła może utrzymywać się jeszcze na północy kraju. Czwartek, poza tym z przylotnym deszczem, w ciągu dnia będzie przeważnie pochmurno, najpogodniej na północnym zachodzie, ale w innych miejscach słońce też może wyłaniać się chwilami z zachmur. Temperatury pokażą średnio około 16 stopni, na suwalszczyźnie i północy będzie nieco chłodniej, około 10 stopni, a na południowym zachodzie będzie dużo cieplej, tam nawet do 20. Klimat Zła jakość powietrza w Częstochowie i Kaliszu. Dostateczna natomiast w Brzegu, Goczałkowicach, Zdroju, Jastrzębiu, Zdroju, Katowicach, Krakowie, Oświęcimiu, Otwocku, Radomsku, Rybniku, Warszawie, Wrocławiu i Żywcu. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 21% prądu. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. Klimat. Reklama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 O reklamie. Dzień w polskim radiu 24. Dzień dobry Państwu, Małgorzata żochowska, polskiej radio 24-7 minut po godzinie 9. Dziś czwartek, 16 kwietnia. E, wspólnie z Izą bajdą, natalią jędrzejewską i mateuszem dziekońskim. Spędzimy pa z Państwem czas do południa. Będziemy się przyglądać temu, co dzieje się wokół nas. Uśmiecham się tak, bo jest o czym mówić. Nudy nie będzie.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 O tak, miałam cichą nadzieję, że pani zacznie od centrum, centrum w centrum o! wydarzeń. I od razu powiedzmy, że się na to nie umawiałyśmy. Nie, absolutnie.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 no to tu y, też może się później zrobić ciekawie pod kątem tego, że łatwo będzie w to uderzyć. Natomiast mhm. Ale ja nie sądzę, żeby, sprawy... spoczęli, żeby spoczęli na laurach, dlatego że cały czas w zawieszeniu jest sprawa przyszłej koalicji, y, na przykład z obiema konfederacjami i wtedy już kolorowo nie będzie, więc...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 No I tak, ale komunikat, był tylko, który szedł tak, na to zewnątrz, był taki był obraz, bardzo skuteczny. Który został bardzo skuteczny, dlatego podkreślamy skuteczność e, pisu, e, jeśli chodzi o komunikację, komunikację polityczną. Ja bym to zwróciła uwagę na coś innego, raczej bardziej na Mateusza Morowickiego niż na Jarosława Kaczyńskiego, bo tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta.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 pokazuje taką dyfuzję lojalności, czyli taką sytuację, w której wyborcy zaczynają różnicować swoje identyfikacje wewnątrz tego obozu. Czyli czy bliżej mi do Błaszczaka, czy bliżej mi do Morawieckiego, czy bliżej mi do Czarnka, czy do Morawieckiego. Tak? I te subtelne podziały mogą się tak powierzchownie wydawać, że to są konkurencyjne ośrodki odniesienia. Czyli, że i hura optymistycznie sypie się pist. A ja powiem tak, że to jest nie do końca tak, ponieważ może być, że będzie efekt odwrotny, czyli nastąpi takie poszerzenie identyfikacji, czyli ta nowa struktura będzie interpretowana jako rozszerzenie wspólnoty i to jest właśnie ta narracja, tak? zwiększenie mhm. jej zdolności adaptacyjnych i tego pluralizmu i w takim ujęciu, jeżeli popatrzymy na dynamikę procesów społecznych, to ta różnorodność nie osłabia.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 które się pojawiły, tak? Czyli to jest sporo tych szabelek. I teraz, jeżeli popatrzymy na głosy wyborców, czyli na to, kim są te osoby w swoich regionach, bo teraz patrzymy strategicznie,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 czy raczej e, jak ona głęboka będzie, jak będzie kontrolo, kontrolowana. I teraz tak naprawdę e, tu wydaje się, że w tej chwili ten wyższy poziom kontroli jest po stronie mhm. Mateusza Morawieckiego. Ja, ponieważ czas biegnie bardzo szybko, to jeszcze tylko dodam informację z wczoraj, zdaje się, że zmienia się prokurator prowadzący sprawę RARS i, i, i być może Mateusz Morawiecki usłyszy zarzuty. E, e, czy to, e, tak krótko na koniec, jeśli można, czy to może pokrzyżować plany panu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 i jeśli dojdzie do skazania prawomocnymi wyrokami, co jest do wyborów, raczej są małe szanse, to wtedy tę e, narrację może narzucić mm -hmm. rząd. Musimy Natomiast kończyć. pytanie, czy rząd odrobił lekcję z komunikacji politycznej? Się okaże, przepraszam. <laughs> Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z nami. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Do widzenia.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 Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska gospodarka wykazuje dużą odporność na turbulencje na rynkach energii, tak powiedział minister Andrzej Domański w wywiadzie dla Polskiego Radia. Szef resortu finansów przebywa w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w wiosennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Głównym tematem spotkania jest wpływ wojny w Iranie na światową gospodarkę.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 na stacjach benzynowych udało się ograniczyć dzięki rządowemu wsparciu, dzięki programowi CPN obniżyliśmy VAT, obniżyliśmy akcyzę. Minister finansów dodał, że Polska wciąż ma mniejsze zadłużenie niż wynosi średnia europejska. Cała rozmowa z Andrzejem Domańskim na portalu polskie radio24.pl. Rozwój plus. Tak nazywa się stowarzyszenie, które powołał Mateusz Morawiecki. Polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, ale władze Prawa i Sprawiedliwości są niechętne inicjatywie byłego premiera. Czy to oznacza rozłam w partii? O to zapytaliśmy politologa doktora Pawła Trawickiego.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 Przy tylu frakcjach i, i tylu silnych, potencjalnych e, liderach e, Mateusz Morawiecki mógłby, mógłby ich sobie podporządkować. To wydaje się niemało realne. W skład nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego weszło blisko 40 polityków PiS, m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda czy Janusz Cieszyński. Polska, jeśli chodzi o przestrzeganie dozwolonej prędkości na drogach, pozostaje w ogonie Europy. A dziś Europejski Dzień Kontroli Prędkości. W naszym kraju zaledwie 23% kierowców samochodów w terenie zabudowanym jedzie przepisowo. To niesie za sobą zna, znaczne zagrożenie, mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Musimy sobie uświadomić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 Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu szacuje, że gdyby każdy kierowca w Europie zdjął nogę z gazu, to rocznie moglibyśmy ocalić życie nawet 2200 osób. I tym akcentem kończymy informację o 9.30. Za pół godziny przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Dobrego dnia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 9.33, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Cytuję teraz Business Insider. Ukraina spowalnia Rosję i odzyskuje teren w kluczowych obszarach, twierdzą eksperci od wojny, z którymi rozmawiał Business Insider. Podkreślają, że ukraińskie ukierunkowane kontrataki napędzają nową dynamikę na polu walki i pomaga w tym nowa technologia. W lutym Ukraińcy wyzwolili więcej terytorium na teatrze działań niż Rosjanie zajęli. To coś nowego. Ostatni raz... Widzieliśmy, by ukraińskie siły zdobyły więcej terenu niż rosyjskie wojska zajęły w 2023 roku podczas dużej, ale ograniczonej kontrofensywy. Polecam Państwu tę rozmowę z George'em Barosem, analitykiem konfliktu z Instytutu Studiów nad Wojną, Think Tanku z siedzibą w Waszyngtonie. To jest na stronie Business Insider. A z drugiej strony zmasowany rosyjski atak, kilkanaście osób zabitych, wielu, wielu rannych. Liczba ofiar nocnych ataków na ukraińskie miasta rośnie. Rosjanie uderzyli w ukraińską stolicę i szereg innych miast. Wiadomo, na tych chwilach wspominałam o co najmniej kilkunastu zabitych. Maciej Jastrzębski z nami. Maćku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mhm. Rosjanie użyli, jak Państwo wiedzą z naszych wcześniejszych informacji, ponad 600 dronów, to bardzo dużo, kilkudziesięciu rakiet, to są m.in. rakiety balistyczne, które nie jest wcale tak łatwo zestrzelić. uderzyli w ukraińską stolicę i szereg innych miast. Wiadomo o co najmniej kilkunastu zabitych, ale niezależna telewizja też zebrała wszystkie doniesienia na ten temat, podsumowała, że na tę chwilę możemy mówić o 15 ofiarach śmiertelnych. Rosyjska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie zginęły cztery osoby, w tym dwunastoletnia dziewczynka, pięćdziesiąt osób jest rannych. ranem miasto ponownie było atakowane, poinformował mer Witali Kiczko. Do trzech wzrosła liczba śmiertelnych ofiar w Dnieprze. Według administracji wojskowej trzydzieści osób jest rannych. Miasto było atakowane jednocześnie dronami, rakietami za pomocą artylerii. Również w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie zginęło osiem. 8, 8, osób, 10, 16 8 человек еще 16 ранены. Jeden z prawników ukraińskich powiedział, że nikt z tych, którzy wysyłają te rakiety i drony nie może czuć się bezkarny, dlatego że dzisiaj rejestrowane jest wszystko za pomocą telefonów komórkowych, kamer, telewizji satelitarnej, ale także za pomocą różnego rodzaju urządzeń, które służą do podglądania i podsłuchiwania na froncie, także za pomocą dronów, więc każda z tych osób, która wysłała rakiety dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, czy wyśle w przyszłości w kierunku Ukrainy. Musi się liczyć tym, z tym, że stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ukraińcy tej samej nocy uderzyli też w Rosję. Między innymi w instalacje naftowe i wojskowe obiekty w kraju krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Według różnych źródeł zginęły dwie lub trzy osoby. Taki port Tłapse, Tam płonie rafineria, a w okolicy uszkodzone są wielopiętrowe bloki i kilka budynków na terenie strefy przemysłowej. Jak podkreślają eksperci wojskowi, Rosjanie od dawna już na własnej skórze czują co to jest wojna. Maćku, bardzo ci dziękuję za twoją relację Macieja Szczęski z państwem. Gość Polskiego Radia 24.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 I tu jest No dobrze, problem. to Izraelczycy działają na własny rachunek czy w porozumieniu z Amerykanami? Czy, wydaje się, czy Netanyahu się wymyka trochę z tej układanki nie, Wydaje się, że się wymyka cokolwiek i okazuje się, że chyba Trump albo wpadł w pułapkę świadomie lub nieświadomie,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 I trzecia rzecz bardzo znamienna. Kto jest przedstawicielem na te rokowania na razie w Waszyngtonie na szczeblu ambasadorów? Najbliższy doradca do spraw bezpieczeństwa Netanyahu, ambasador Leitner, który w młodości, jako, jeszcze jako obywatel amerykański, był członkiem Ligi Ży Obrony Żydów, organizacji ekstremistycznej, uznanej w Stanach Zjednoczonych za organizację terrorystyczną. Obecnie Leitner, który miał długie lata służby w wojsku,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 w rękach Teheranu, którzy grożą. Jeśli będzie, nie, nie będzie naszej zgody, to my zaczniemy atakować statki i okręty wojenne USA w tej cieśninie. Ona jest bardzo łatwa do zablokowania, bo to jest pas 30 kilometrów, a z tego szlak żeglugowy blisko wybrzeży mm -hmm. Iranu to jest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 wszystko Panie Mariuszu, jakiego fortelu musiałby użyć, żeby wyjść z twarzą? Ja jeszcze tylko dodam, że nas, nasz wczorajszy gość, jeden z ekspertów, mówił, że Iran oczekuje płatności za te przepływające statki, wcale nie w dolarach, tylko w libańskiej walucie i obiecuje... W Libańczyki. chińskiej walucie. W chińskiej, a nie w libańskiej? Nie, nie, oni zapowiedzieli, mi, że oni chcą Żeby odbudowywać potem i, i obwieścić libańczykom na przykład, słuchajcie, za te pieniądze odbudowujemy to, co zniszczył Izrael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 Jakiekolwiek porozumienie, no, tak naprawdę jest bardzo trudne. Jasne. No to wracajmy do. Wróćmy do Donalda Trumpa na koniec naszej rozmowy. Co on może zrobić? Żeby ta sytuacja go nie pogrążyła. Ja już nie mówię o tym, żeby na tym zyskać, bo to chyba jest niemożliwe. Nie, zyskać niemożliwe, ale zawsze może. Zresztą Trump już wielokrotnie mówił, że ogłosił zwycięstwo, jeśli chodzi o Wenezuelę. No bo aresztował tylko przywódcę kraju no, Ale Arresa to nie będzie tak prosto, bo Amerykanie płacą na stacjach dwa razy więcej za galon benzyny. Więc tutaj samo ogłoszenie wygraliśmy nie pomoże. E, pomoże o tyle, jeśli on powie, wygrałem uratowałem twarz, uratowałem świat przed zagładą. Irańczycy już nie uderzą. Z drugiej strony Irańczycy zapewne w pewnym momencie pod naciskiem być może również i Chin dyplomatycznym zakulisowym i nie tylko powiedzą OK to jak oni się wycofują to my już nie, e, nie mhm. blokujemy cieśniny i wraca żegluga w cieśninę Ormus. Co byłoby oddechem jakby zlikwidowaniem konfliktu przynajmniej tego na powierzchni między światem a samym Iranem. i taką narrację Amerykanie mogą kupić, bo liczy się wszystko to, że każdy taki gest pokojowy, już teraz trochę ropa spadła poniżej 100 dolarów. Być może ropa nie wróci do poprzednich poziomów cen sprzed inwazji amerykańskiej na Iran, ale spadnie. To jest jeden plus. Z drugiej strony Irańczycy będą mogli ogłosić, o, osiągnęliśmy zwycięstwo, no bo Amerykanie nie zniszczyli reżimu. Myśmy nasze tezy udowodnili. Kwestia jest na tym bazarowym, blisko wschodnim e, przetargu między obu stronami, na ile da się uzyskać coś od strony przeciwnej i co więcej, nie przekroczyć naprawdę nieprzekraczalnych czerwonych linii. Obecnie wiele Trump mówi o tych czerwonych liniach, mówi o tym Teheran, ale naprawdę my nie znamy, co jest takim stanowiskiem nieprzekraczalnym ani dla Teheranu, ani dla Stanów Zjednoczonych. Kwestia jest też, na ile Trump zdoła podporządkować sobie Netanyahu. Nie tylko w kwestii irańskiej, ale również w kwestii libańskiej. Bez wygaszenia południowego Libanu tak naprawdę będzie bardzo trudno domknąć te porozumienie w sprawie Iranu. Dziękuję panu bardzo za, jak zwykle, ciekawy komentarz. Mariusz Burkowski z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.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 Agata młynarska. Więcej na stronie jmyślnik.elita.org.pl Ogłoszenie społeczne